Dobra, wymyślamy jak krenić kochę uh, So, I think so. Uh, you can ask her how to get to the airport because no, you are you are lost. I you are lost. You lost all your all your money and maybe you can you uh, you can get some you know spare change you know just because you you want to no, get. I don't I don't want to do this. I don't yeah. want to do this. Sorry. Okay. <laughs> I, I don't want to do this. No, it be no. funny if I knew her, but. Uh, no. A może ty pójdziesz? <gry> <gry> Kręcamy Gocha go, go, stoi taka samotna pod, pod, pod sklepem i ten... Um, to idźcie spytać, czy, czy, czy coś wie o podcastach. O podcastach no. jak się dostać na lotnisko? Ah, nie, bo ona cię zna okay. chyba, nie? Okay. Ale musiałabyś schować może do rękawa, wiesz co? Schowaj do rękawa. Ewa will go. Around, nie. No, do rękawa, musisz tu schować, tu. Nie, nie. Nie, nie, nie po polsku. Do you know how to get to the airport? No, no, no, no, no udało no Nie udało się. Nie udało się. Nie udało się. Nie udało się. jeszcze udało się. Nie udało Nie Nie udało się. Nie czy tyłaś? Nie, to moja torba. Jest Samusia, ja! Samusia, jo. A, no ciągle. Powinniśmy sprawdzić pociąg. Jedziemy do Amsterdamu. Chyba zostawimy twoje bagaże gdzieś w przechowalni. Aha, no bo... Ten, to jest taki. Gdzie no. mhm. masz komputer? No tutaj. Aha, no to fajnie. A tu masz No taki. Nie muszę wziąć go, do... nie? Nie, ale no, możemy, nie. Do no, no, Amsterdamu. No, potrzebne. Oddawaj. Próbiliśmy Cię wkręcać z netą. Ona miała podejść i jak znaleźć lotnisko tutaj. No jeden nie poznałam, bo no inaczej o, W której mamy pociąg? 28 po, bo 59 po. Nie, 28, bo musimy grać mało. Nie. Poczekaj, muszę jakiś bilet. Nie? No, musimy w ogóle jakiś bilet. E, a, a która jest godzina? Mamy 10 minut? 15. No, 18 minut. lips caress your skin it's mine podcast. Co tam, co? Tu kiwam, kiwam. Nie ma żadnego Kiwania? trzymania mikrofonu, A, proszę ręce koniec z tym. Koniec pasania. Ciebie bardzo dobrze słuchasz. nie tak samo i goha tak samo. Chopcy okay. to co? Na zdrowie. Na to nasze na zdrowie. Czekaj, czekaj. Serdecznie witam podcast nie tylko dla Orów z Amsterdamu. Chciałbym się spytać, czy dzisiejszy niedzielny dzień, pomimo tego, że nie, że, że nie ma słońca, jest słoneczny, udany i miły? A ja bym na pewno zaraz będzie. Eee, za za spotkanie. Drugie spotkanie amsterdamskie. Ja Am jestem... Amsterdam 2017. To jest Filip, to, to jestem to ja. ja, to jest Gosia Samosia, Kiwa, a to jest Przemek chodź w kadr W kadr chodź Przemek, bliżej. Przemek Boski no, blondyn. To jest. Dotykam Bos Boski blondyn tak? Co ma e, motyle? Gdzie? motyle ma.. E... Moty Motylom <laughs> nogę ma. Zatem no, je, kontynuujemy. Za znowu. Nie tylko dla samotnych, nie tylko dla żonatych, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla orłów. Ach, cześć kochanie. Cześć. Długo czekałeś? No, już 40 sobie. minut. I no jak my... było? Ach, przestań. Pięć par butów tylko kupiłam, nic nie ma kompletnie, nic Zamówiłem ci zapomnę. ciastko. Słuchaj, zjedz sobie, spróbuj. A co jest... to za ciasto? Jak to wygląda w ogóle? To jest ciastko, nazywają tutaj to Apple Hebak. To jest, naprawdę, musisz tego spróbować. Mmm, <słuch> twarde. twarze. Tak? Mm. Całkiem niezłe. Widzisz? Mm. To może jednak nie będziesz miała takich złych wspomnień z Amsterdamu. Mm. Pyszne co kochanie, jak jak dzisiejszy dzień? Ach, wiesz, interesy zbyt... No, poszło wszystko rewelacyjnie, ale tak długo czekałem na ciebie. Psz, po prostu nie mogę znieść tych ludzi. Po prostu gadanie cały czas o pieniądzach, pieniądzach, pieniądzach projektach. Wiesz, holendrzy mają taką manierę gadania o wszystkim, rozumiesz? Po prostu non stop po prostu rozmawiali. Wszystko, mm, wszystko chcą mm. przegadać trzy razy, cztery razy. I po to jest nudne. Ale pycha, pycha. Pycha, Tacek. Mhm. Słuchaj, spotkałam znajomego. Świetny o. facet. Przystojny. Przystojny, mm -hmm. tak? E, to znaczy, nie, no świetny facet. Naprawdę, bardzo fajny. No I i? Zaprosiłam go na kawę do nas. Okej. Okay. Jutro? Okej. Okay. O 16? Okay. Masz jakieś terminy? Nie Nie, nie mam. Mamy tylko jakieś spotkanie, ale na 16 <suszy> będę na pewno w domu, więc spokojnie. Słuchaj mi się, a myślisz, że moglibyśmy gdzie indziej skoczyć do innego miasta po Butze jeszcze dzisiaj? E, nie masz żadnego problemu. Naprawdę? Wybierzemy po prostu, musimy tylko dostać się do jakiegoś na lotnisko godzina? i zobaczymy po prostu, gdzie może lecieć. O, trzecia godzina, 15? Nie, no spokojnie zdarzymy. Okej, okay, dobra, to lecimy. Okej, okay. no to zabieramy się. Kończy ciastko i... Mmm, Słucham, słucham. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. What happened here? The butterfly has lost its wings The air's too thick to breathe And there's something in the drinking water The sun comes up The sun comes up and you're alone Your sense of purpose come undone The traffic tails back to the maze on 101 And the news from the sky Is looking better for today In every single way, but not for you, World Citizen, World Citizen, And it's not say all the yellow birds are sleeping. Cause the air's not fit for breathing, it's not safe. Why can't we be without beginning, without end? Why can't we be world citizens? And if I stop and talk with you a while I'm overwhelmed by the scale of everything you feel The lonely inner state, emergency to feel until my heart can take no more and there's nothing in this world I wouldn't give I want to break the indifference of the days I want a conscience that will keep me wide away I won't be disappointed. I won't be disappointed. I won't be. She doesn't love. Gone from comedy to commerce And she doesn't feel the ground she walks upon I turn away And I'm not sleeping well at night And while I know this isn't right What can you do? podcast nie tylko dla Orłów. Tak. Chciałem się spytać... I, coś robimy robimy, robimy amsterdamską wersję tak, tak, chciałem się spytać e, po raz drugi, ale tak już bardziej, bo Przemek chciał się więcej e, wypowiedzieć, czy takie spotkanie po latach na pewno jest potrzebne, ale czy takie spotkanie jakoś Was motywuje do pracy, czy takie spotkanie daje Wam siłę do pracy, czy takie spotkanie naprawdę, naprawdę umacnia nasz podcastowy polski rynek. Chciałbym powiedzieć, że tak. Tak. Nie no, przede wszystkim Filip. o pytań jak na raz. Czy, czy takie spotkanie jest potrzebne? Jasne, <grym <grym że jest, jest potrzebne. potrzebne. <grym> czy jest czy dlaczego jest potrzebne? z kilku względów. No podcast, podcast to jest bardzo fajny pretekst, ale przede wszystkim ludzie, prawda? Tak. To, to mówię ja. To ten no, i są, są różne preteksty, prawda? Do spotkań. I... No właśnie, jaki, jaki my mamy pretekst do spotkania? My sami? No. Podcast? Zabawa? <śmiech> e, co jeszcze? Zabawa, zabawa. Zabawa? Zabawa? Dobry czas spędzany Wyni, razem. No i no, wymiana taka. Kulturalna. Kulturalna wymiana i e, refleksje życiowe. E, Ploty po prostu. kto się będziemy tutaj oszukiwać <laughs> i jakoś straszne jakieś definicje wprowadzać. no po prostu. rozmawiamy ale... o tym, jak nam leci. Spędzamy czas ja w, spędzamy w ogóle. Czas. Tak. Co ile, nas kręci? Ile zarabiamy? No, kim jesteśmy tu. zakochani? O właśnie. Ile dzieci jaka, mamy, ile, albo jakie mamy. Nie, mamy albo nie mamy? jakie auto mamy albo nie mamy? <laughs> Jaki rower Jaki mamy albo nie mamy? Jakie mieszkanie? Ile krów i koni? I co wjadamy I to wszystko. Wszystko. Znaczy, no jest podejrzewam tego o wiele więcej, bo oczywiście przepadają się różne wątki. Spotykamy się na pewno dlatego, że przede wszystkim lubimy się, się, no nie czarujmy no się tutaj, nie wymyślajmy żadnych wielkich wielki teorii. Żeby Sprawa jest zupełnie spotykamy prosta. Spotykamy się po to, żeby nie zapomnieć polską polsku. O, to też. No, ja praktykować. Na naszą piękną polską. <grafy> Płaszczyznę. Płaszczyznę. <poca>. <grafy> e, więc to jest jedna rzecz. No i wychodzi nam znowu tak do Pimary. A Holandia jest po prostu cudowna na takich spotkaniach no. Bo ja mam blisko, Filip mam blisko. Ja mam blisko Fajni ludzie tu są, można się fajnie zabawić no. Fajny klimat W Holandii, znaczy, nie no, podejrzewam, że dla nas większego znaczenia nie ma kraju no Zrobiliśmy tego, to w Düsseldorfie, było głos super było no, powtórzymy to, to na pewno nie? Potem co? no w Dublinie będzie super w, ogóle w Nowym Jorku I Krakowie zapraszam też Zapraszam wszystkich podcasterów do mojego klubu Podkarskiego Jakie, jak się nazywa? Co, Masz klub? Klub, tak klub? No, Jeszcze nie jest otwarcie, musimy zrobić otwarcie okay, okay. Z noclegiem ze wszystkim. Studio, mikrofony, wszystko jest gotowe podcaster do nagrywania. Podcasternight.com nie, podcaster, nie, podcaster, podcaster night. E, night. Tak <głos> Proszę zgłaszać tam <głos> e, zameldowania bezpłatnie, bezpłatnie. Bezpłatnie <głos> można korzystać <głos> u mnie w klubie ze wszystkiego. Tak, pod warunkiem tylko, że nagrasz minimum dwie godziny materiału podcastowego. Tak, dla o, mnie, dla podcastu się Oczywiście, prawa autorskie i tak dalej. No, trzeba, trzeba za coś żyć, no mm. wszystko, wszystko kosztuje, więc mm. ja nie czarujmy się w ogóle. Dobrze, tak, oczywiście. dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, O co chodzi? Chciałbym się teraz spytać. znowu się, się chce pytać. pytać coś Filip. Chciałem no. się spytać, bo ja się pytam dużo ostatnio. Ehm, czy macie plany, bo Gosia Gosia na pewno chce się rozwijać podcastowo, bo kupiła nowy sprzęt zrobiła studio. Chciałem się zapytać, czy masz jakieś takie plany na może i najbliższy rok, ale czy chcesz może coś konkretnego przybliżyć wszystkim słuchaczom Twojego podcastu, czy po prostu podcasty Twoje są takie spontaniczne, a co się dzieje, a to nagramy, a zobaczymy, co wyjdzie. Są spontaniczne, bo to jest zabawa dla mnie dalej. I no może to się rozwinie jakoś w końcu, bo ten rok do tej pory nie był taki owocny w podcasty. Czy takie ale... spotkanie, przepraszam, w właśnie... Amsterdamie y, na pewno ci daje siłę, jak wspomnieliśmy na początku, ale czy to... nie wiem, nie wiem jakiego słowa użyć. Czy takie nasze spotkania, gadania i takie właśnie picie piwa i gadanie o pierdołach, czy to jakoś y, działa na ciebie? W, w, tam... w tamtym roku, przepraszam, zadziałało bardzo. Nie wiem, czy w tym roku, myślę, że też, mam nadzieję, nie wiem, jak mi się wydaje. Wszystko zależy od was, jakie będą moje podcasty, od tego spotkania. No nie, no ale ostatnio miałeś kryzys, tak jak Przemek, że wiosna była w zasadzie dla was stracona. Przemek... No dla Przemka nie była stracona wiosna. No, bardzo lubię wiosnę. Gdzie ty jesteś? Jesteśmy, ja jestem tutaj, spoko. Filip zezerterował na drugą stronę ja stołu, to mam za swoje. No bo wiesz, to jest... No teraz... No i wracając do tematów wiosennych, no to... Yy... Znaczy, mówiliśmy o planach w ogóle podcastowych, tak? To tak jak powiedziałem wcześniej, już, już się nie będę wypowiadał, bo ja po mój każdy odcinek podcastu zaczyna się od tego, że a, sorry, że mnie długo nie było i że coś stworzę. A dalej. mój to się zaczyna, że brak czasu. No. Tak wcale nie jest. A co Filip powie, teraz coś robisz, Coś wyciskam, bo tośmy tu powie. Ale nie da moją butelkę i... A! Nie, jedyny, jedyny, czy najlepszy polski podcaster to jest, siedzi po której stronie? Po lewej czy po prawej? Po czwartej stronie, po, czwartej, po piątej stronie na Ty tam siedzi? Nie, to siedzi z tej... Po, po, powiedz... A... Dobrze, dobrze. Chciałbym wam zadać trzecie ostatnie pytanie. Dla... A Filip, jakie a... są twoje plany przy Właśnie, Nie chciałbym, chciałbym wam teraz. zadać pytanie chciałbym ostatnie. Pytań, ostatnie. Po Jaki podkaz polski lubicie najbardziej i dlaczego mówię? Co, co lubicie w tym podcaście, a, a czego jest, nie lubicie. A w ogóle chciałbym koledzy zwrócić uwagę tutaj, jak już rozmawiamy, na bardzo ważną kwestię, taką, że e, to jest dobrze zadane pytanie. Mój ko drogi kolegu po fachu, chciałbym odpowiedzieć na to, że dlaczego twój? E, za różnorodność. Za dobre podejście do tematu? różnorodność. Umar ukryty i nieraz nieukryty. A że każdy, każdy odcinek jest właśnie inny, to Myślicie, to jest... że moje poczucie humoru, czasami głupawe, może bawić także może być, innych? No, no, może być. Ja myślę, że może, nas no, bawi. Nas no, nie no. no, ale wy z, z, z przyjacielskości wiem, mówicie, tak. że was bawi, nie? nie? ale taki człowiek, który nie. słucha to pierwszy, drugi raz i mówi, co to za osioł i debil, nie wiem. Nie, nie, a wiesz więc, jeszcze, jest, że konsekwentnie robisz co tydzień podcast, to też dużo A zdaje. to Marzenka mówiła, Łukaszu, u Łukasza, A, że przecież Łukasz i ja. Oboje nieraz nieraz co nagrywasz. Nieraz może, może ci się wydawać kompletnie dno, ale zawsze jest w każdym przypadku coś znajdziesz. I najważniejsze ja jest są. to, że co wtorek słucha mnie w ogóle ktoś, że. Cały czas. Y... Co mówisz? <laughs> ale o co ci chodzi? Kochani słuchacze! <laughs> Nie, co wtorek e, na śniadanie, czym twórszczuk jest podcast nie tylko dla oczywiście Noaty Adla. ty tak, ja. A ja durmisz. Ja <laughs> w Niemczech, w kuchni. Przy dziecku po niemiecku. Nie Filip, no nie wiem, znaczy ja lubię kilka polskich podcastów, ale. Tu e... no jest najlepszy. Ale dlaczego jest najlepszy? Bo robisz, bo jest najlepszy. W kategoriach najbardziej interesujący podcast. dla mnie nie wiem dwa podcasty, może trzy, tak jak Wasza masa krytyczna. Martin jest mega kreatywny, zresztą powiemy zaraz o dyplomach. No, Martin, tak. Wyjmę je. Jak to się nazywa? Jak się nazywa po prostu rozdanie nagród? I Inauguracja nie inauguracja, to jest otwarcie, a rozdanie? Nie wiem, dobrze, ale tak, słuchajcie, ogłaszamy quiz, bez nagród, jak się nazywa rozdanie nagród, oprócz tego że nazywa się rozdanie nagród, w jednym słowie, bardzo ładnym, możecie użyć łociny. nominacji, nie, nominacji nie, nie było nominacji. było bez nominacji, prawda? Nie, jest tak mało podcastów, że trudno zrobić nominację i z trzech wybrać jeden, więc stwierdziliśmy a nie więc stwierdziliśmy autorytatywnie, nie mamy więcej podcast. kategorii do oceniania niż podcastów, tak dokładnie Przemysławie, masz rację Zatem e, ogłaszamy konkurs. Co jest mój Jaką kotek? kotek? No, na moje logo. Tu. Aha. Za dużo wypiłaś, e, chciałem, <śmiech> ch Chciałbym, moi drodzy, wszyscy słuchacze, tutaj nie wiem, czy ten e, dźwięk pójdzie także na wizji, czy będzie także... E, na pewno będzie foniczny, ale nie wiem, czy będzie na wizji, a może wszystko będzie. Zatem e, w gronie tutaj szanownych podcasterów, w liczbie trzy... Przemysław S. Małgorzata N. oraz Filip D. Wybraliśmy w dwóch kategoriach. Wybraliśmy w dwóch kategoriach. Mamy nagrody. W ogóle wybrane. Mamy tak zwany złoty mikrofon oraz srebrny mikrofon. Nagrody są... Nie, brązowego nie ma, bo brązowego nie było w sklepie. Zatem mamy... To ja mówię. Zatem, zatem mamy, no? mamy nagrody, które zostaną przesłane pocztą. Na razie mamy tylko dyplomy. Nagrody wygrani zobaczą. Zatem ogólnym hasłem i powodem tego jest to, że chcemy docenić podcasterzy, chcą docenić podcasterów. Zatem przyznaliśmy nagrody. Nagrody są wybrane, nie, nagrody są dla podcasterów wyłonione w drodze, właśnie, konkursu i jury w składzie... Tak? co to, to krzyczy? No to Przemon ma dziecko tutaj. Ale takie malutkie tam pod stołem. Tak, mamy przerwę Przepraszam. techniczną, Przepraszam. Przed jakiś sms od słuchaczy. Zatem kontynuuję. Mamy srebrny mikrofon. Nagrodę srebrnego mikrofonu za rok 2006 zdobył... Martin Swoboda-Lechowicz, czyli coroczna nagroda dla najpłodniejszego podcastera roku, przyznawana, przyzy, ale my zgubiliśmy w tym, nie ma ten, przy, przy, przy Zawana. Przy Zawana jest. Czekaj, mogę? No. Bo wiesz, bo my już za granicą no, żyjemy no, i ten no. polski jest, troszkę mamy problemy. Tak, pisać? mamy ten dyplom przyznawany dla, nagroda dla najpłodniejszego podcastera roku, przyznawana przez jury w składzie e, nie tylko dla Orów, Samosia, Polskie Detroit tak, tak. oraz Hochlander. I tak to mniej więcej wygląda. Srebrny mikrofon dla właśnie, dla... Zrobisz e, tym. Tak, srebrny mikrofon. Martin Swobodalachowicz za podcast Odwyk, za podcast Masa Aha. Krytyczna ja mówię, słuchajcie mnie, za podcast Masa Krytyczna, za podcast Odwyk i przede wszystkim za Koczowisko, które jest wspaniałe a w ogóle głównym mszy, y, motywem przewodnim było to Przepraszam bardzo, czemu tu nie ma Martina? bo Martin nie jest na mszy w Krakowie i nagrywa nowy odcinek Odwyku tak, tak, tak, ma wywiad z księdzem no. tak, tak. zatem srebrny mikrofon dla Martina Swobody Lechowicza Mart... tak. martin y, przyjdzie pocztą, tak? tak, przyjdzie pocztą, mam adres Martina okay. to tak Reklama. Macie przeogromny zaszczyt, wysłuchać <głos> podcastu Na szagę, który kręcą dla Was Dorota i Bart. No jest teraz do skrzypiona. <głos> o! Widzę, że Pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom przez milionami słuchaczy.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 co Cię czeka szalony podcaster szalone pomysły, szalone tempo szalony świat, podcast nie tylko dla orłów, podejdź bliżej pierwszą nagrodą, a, a może drugą nagrodą mieniec. to Najpierw może Ty Gosiu to Ty może Gosiu przetłumaczysz mikrofon za rok 2006 zdobył Łukasz Witkowski czyli coroczna nagroda dla najlepszego podcastera co tam pisze dalej przyznawana przez podcast Samosia podcast Hoplander podcast nie I tylko dla Orłów Łukasz, gratulujemy Ci ta kamera, gratulujemy Ci gorąco I nagroda zostaje wysłana pocztą i nagroda zostanie wysłana pocztą i zapraszamy i zapraszamy w przyszłym roku na zjazd polskich podcasterów gdzie? to się radza to się radza amsterdamski, sieraz to taka dzielnica Amsterdamu. A, <głos> A czy ten mik mikrofon jest naprawdę ze złota? Prawdziwego? Tak, oczywiście, że tak. Tak? tak? A, ale, I czy to jest na łańcuszku? Jak wygląda w ogóle ta nagroda? Yy, nagroda wygląda, na, że jest na łańcuszku. To jest taki, taki zwisający, zwisający mikrofon. Zresztą mam nadzieję, Ci, którzy dostali tę nagrodę, opiszą w swoich podcastach ale, wszystko. Ale za co dostał Łukasz Szytkowski, Ten bezładny miks. co dostał? No <grym> przecież była się na to. Dla najlepszego podcastera. On jest, miało być, że najbardziej in informacyjnego, Dla, ale. ale... O no. Za to, że informuje, za to, że, jest, że ma miły głos. Za to, że jest przystojny i za... się pokazuje. Tak że, tak, że. Że pomimo tego, że robi nudne te podcasty, to one są. Um... Ale ma bardzo głos taki taki kuszący, mógłby w, w ja, tym Ja się cyklicznie, się po prostu robić dużo dla polskiego podcastu, coraz e, dla polskiego podcastingu. Cały czas promuje nowe podcasty i tego typu rzeczy, więc e, nagroda jak najbardziej zasłużona, nie tylko za jedną rzecz. Tak, nagroda jak najbardziej zasłużona. Łukasz Witkowski, Złoty Mikrofon 2006, dziękujemy. A Łukasz, na zdrowie, tutaj Bawaria. A Łukasz ma 18 lat skończone, ma... Budweiser, ale nie musi mieć 21, żeby Przestań, budować zarabić. I Łukasz no. pewnie tylko budwajcera pije, bo w Stanach tylko to piwo piją. A, okay. Musisz przyjechać to Niemiec na piwo do samochodu. A, nie, musisz zrobić rundę, nie? No. małe no. małą europejską. Dublin, Amsterdam, tak, wszystko. Mulheim. A my z tą będziemy cały czas jeździć. A ja, ja, ja myślałem w tym mieście ja myślałem a propos naszej platformy podcastingowej gdzie będziemy mieli 4 albo 5 podcastów żebyśmy może kupili jakiegoś takiego stary duży wiesz, autobusik Żuk. malowali go ładnie, albo żuka, żuka takiego żuka. kombi, plandekę mu ładnie pomalować Już na kolory, widzę, jak do Irlandii i takie biedronki no. co ty no, miałeś, no. no i biedronki i żebyśmy wiesz te nasze 5 podcastów właśnie promowało po Europie no, ideę podcastingu ale musimy mieć takiego wiesz kobiety do tańczenia i tak no tak będzie na... platforma na przyczepie do tańczenia Natomiast kobiety do tańczenia i będzie taka budka z tyłu ciągnięta, takie jak są te toalety to i to, ale z tego będzie przerobiony taki wiesz, budka zwierzeń Aha, Dixiklo, w No taki, z no, jest... takim serduszkiem. Przez... Filip to jest Aha, moje i nie zarażaj tutaj jakimiś bakteriami z Irlandii. A ja jestem ze złego profilu, to jest lepszy Przemek w ogóle ale jakiś był blondyn i jest teraz. A film chyba będzie w czarno-białym, bo zobacz, tak ciężko widać. No, to, to jest kwestia mm -hmm. Mi na przykład nic tak w życiu nie wyszło jak włosy. Zobaczcie, jakie, mam, jakie I nie wysokie jak widać, mam czoło. Że ma, że mu się tak? ja i mam że musi dobrze Tak? Ja mam za wysokie czoło. tutaj, sobie Po ojcu, dziadek, ojcu Niemcy mam takie czoło. Ja wysokie. myślałam, że dziadek Niemiec. A tak, dziadek Niemiec, znaczy ojciec swojego ojca. To, no, to jest dziadek. jest? <laughs> no, no, tak to wygląda. I co teraz? Teraz jest impreza y, po rozdaniu nagród tak, tak, teraz jest... Zespół y, tak, tak, tak, zespół Zaproszony jest jury hotelu. <grystanie> <grystanie> tak, y, będą tutaj różne te... Tak. O, już czekają wszyscy na nas Musimy... Stado... Naprawdę musimy się z Państwem pożegnać I czekają Tak, dziękujemy I zapraszamy na koncert, który będzie... Na pewno będzie... Mamy jakieś gitary w domu, nie? Coś zrobimy, Taka, nie? Czyli... Tak, no. gitary, ognisko, tle, się, po polsku, słońce. Musimy, Dobrze. bo chodźmy, bo czekają na nas, musimy... Okej, okay. no to co? Kobiety, wino i śpiew? Róbcie podcasty, dziewczyny. Federasty. No. <laughs> <laughs> Róbcie podcasty, federasty. <laughs> ho, ho, ho! Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. Schon in der Schule, die Jungs haben gelacht. Doch mir hat sie überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß, ihre Beine so lang. Bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen. Als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht, hab ich, nein, danke, auf mein Parker genickt. Das hat sie damals alles nicht interessiert. Doch seitdem weiß ich, wer die Welt regiert. Wie sie gehen! und steh wie sie dich ansehen und schon öffnen sich herz Von kokett bis naiv Sie haben als Baby schon den Vater im Griff Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen Und du beißt auf Granie, wenn sie schmollen Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen Damit die Mädels einmal nur rüberschauen Sie pushen Backen und stürzen Clinton ohne dafür eine Partei zu gründen Wie sie gehen Dziękuje Cześć, tu Wąchlander, słuchacie podcastu Nie tylko dla Orłów Dobra, nie będę, nie nie będę dawał Filipowi do ręki <głosy> Więc tak to wygląda, zamówiłem sobie herbatę A bo... w końcu herbata, ale znowu bez cytryny no, Jak działa, to bym wzięła ci rano do to bez cytryny no. mnie, radę. z kuchni Mamy ciastkę, Ale tak blisko mieszkam, żebyśmy mogli do mnie też skoczyć, nie? Ja jest o tym? Jada, do dokazać. Okej, to co robimy jeszcze raz na ten ten co ten się po nagrywa? Że... Możemy, się cały, się... cały czas chyba się nagrywa. To co robimy, te pytania z spotkania w Amsterdamie, zrobimy to po mojemu, w mojej wersji. No, możemy, no. Okay. Tu, możemy, jest kartka, tu jest kartka, ale możemy wcześniej na przykład zacząć, bo mamy zobacz, znalazłem kiedyś co kocha mówiła 7, 7, 7, 7, 7 zasad podcastera Olej wygrałem Jak 7 zasad podcastera to ja ten razem No no więcej. no wiem a ja to kiedyś pisałem sobie od ciebie a nie ma... To jest na samym początku gdzieś pierwsza po druga kartka 3-4 tak. Cześć, witamy wszystkich. E, tutaj poprawka z ostatniego... E, czy poprawka. E, po raz kolejny udało nam się spotkać w Amsterdamie. Już po raz drugi. I w związku z tym chcielibyśmy się przywitać. Tutaj mówi Przemion. Pochlander, tak zwany. Gosia, zwana Samosia. A czemu mówisz do kamery, a mikrofon jest tu? No jak mam... Ty się Aha. przedstawiaj. E, sympatyczny i przystojny, jest bardzo skromny Filip. Oczywiście bardzo nieskrojnie jak zawsze. Filip? Ale hmm. bardzo przystanie. No, oczywiście, że bardzo przystanie. Hmm. Eee... Mam, mam dzisiaj nową bieliznę, potem Wam pokażę. A jaką dam? to brzmi ciekawie. Męska, w ale w takim fajne makaronki. Czarno. Nie, różowe. O, Nasze spotkanie dzisiejsze sponsoruje... Eem, Amsterdam, powaria. Dziękujemy. Do, do, sponsorowi? Do mikrofonu pokaż butelki. Ludzie, nie widzieliśmy się rok w Amsterdamie Widzieliśmy się wcześniej Wy nawet raz, raz beze mnie Więc opowiedzcie, jak oceniacie Ach, Chwila dla sponsora Jak oceniacie ten ostatni rok? Jak oceniacie przede wszystkim osobiście? Zacznijmy od Ciebie, Filip Czy coś się zmieniło w ciągu od ostatniego swojego pobytu w Amsterdamie? Się mów. Nie, ty pierwszy. Aha. Nie, nie, proszę. Skromnie powiem, stałem się bardziej sławny. Skromnie powiem, mam fajniejszą pracę. Również skromnie powiem, że mam może nie fajniejszą dziewczynę, ale inną. Jeśli mnie słucha moja była dziewczyna, to pozdrawiam. Ale już była. No, już była. Dziewczyny tak mają, że czasami są była były. Była i Była jej, nie ma. Ja tego nie rozumiem. Jakby Julka powiedziała z podcastu na szagę brak chemii. Ona, nie wiecie, Julka po prostu jest w techniku chemicznym, albo na studiach chemicznych, nie wiem, czy na takich można być. I Julka powiedziała, że po prostu to się najlepiej tłumaczy brakiem chemii. Zatem pozdrawiamy starszą, moją byłą, ale przede wszystkim pozdrawiamy moją najnowszą. I to są takie trzy rzeczy, czyli sława a propos podcastingu. To się zmieniło bo podcasting... Czy ludzie rozpoznają Cię na ulicy? Jeszcze nie, jeszcze nie, ale ostatnio paru mnie goniło i chciało ode mnie gotówkę. A Może to było związane ze Sławą, bo myślałam, że skoro go widziałam w telewizji, to ma kasę. Ale to tak wcale nie jest, to się nie wiąże. Nie jest tak? Nie jest tak, nie jest tak. Nie jest tak nie. Po co my to robimy? Co my to nie. Nie, nie, nie. Dlatego my to robimy, że jesteśmy podcasterami i jeśli jesteśmy podcasterami to znaczy, że robimy coś e, dla idei, co nie znaczy, że robimy to e, fatalnie robimy to, bo lubimy to, robimy to, bo chcemy to robimy to, bo, bo, to, bo to jest nasze hobby i tyle a powiedz Filipie e, t, mówiliśmy o tym, że ok, znowu Amsterdam e, co Cię skłoniło do tego, żeby tutaj przyjechać w tym roku? miłość miłość to by mi bardzo, bardzo poznać. Miłość do kogo? Miłość do Gochy. A w zasadzie do Marioli, można by tak powiedzieć. Ale o tym słuchacze... Zrobiłam się Albo usłyszeli... Zrobić Ci to jakoś. Magenty więcej i będzie okej. Okay. Miłość do Marioli mnie skłoniła do przyjazdu Amsterdamu. Bo z dzichu podobno ją nie zadawala. Tak to nie wyrabia się. Nie wyrabia się po prostu. Ma za mały interes. A wiadomo, wszemi wobec, że sława idzie w parze z interesem. Tak, dlatego... Duży samochód. Tak, duży, duży samochód, samochód, duży garaż też. Duży garaż. Duży garaż. Duży garaż. A, a Gocha ma garaż, tak. Garaż. Słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale Gocha ma świetniczok pochwalić, ma duży garaż. Um, i... I powiem, Przemku, Ci tak po prostu, że miłość do Gochy y, taka fizyczna, a do ciebie miłość taka batoniczna. Ani, ani jak to fizyczna, ani chemiczna. Chemiczna? Nie. Chemiczna też, ale. No, no ale. Co to jest bombą chemiczną? Z <grym> jakimś pierwiastkiem? K.O.? Kobieta? <grym> ja jestem kobietą, tak. <grym> to udzieliłem już odpowiedzi chyba, czy nie? Nie, nie mieszczę się w każdej. Tak, ciągle. Znaczy, to znaczy wiesz, chodziło mi też o. E, powiedziałeś osobiście, e, powiedziałaś też podcastowo, w sumie to było, miało być moje kolejne pytanie, co, co po prostu zmienia się w ciągu ostatniego roku dla ciebie podcastowo. Tak, Filipie, drogi. Mówiłeś dużo o planach podcastowych. E, powiedz mi, e, ostat ostatnio opowiadałeś nam znaczy opowiadałeś o tym, co się u Ciebie dzieje, że, że po prostu ludzie zauważasz coraz większe zainteresowanie podcastami, coraz e, ludzie z różnych stron e, zapytują Ciebie o tworzenie podcastów i o, e, o możliwość współpracy i tego typu rzeczy. Jakie, jakie, są, jakie są Twoje wizje? Jak, jak, jak Ty w siebie w tym interesie widzisz, że tak powiem? Jestem człowiek z Poznania, z Wielkopolski, znaczy się ułożony, zaplanowany i zorganizowany i myślę, że najważniejsze jest to, żeby nie mieć planów, żeby być spontanicznym. Zatem, no oprócz tego, że ostatnio mówiłem, że mam 12 podcastów zaplanowanych, bo taka jest prawda, bo i mam właśnie z Amsterdamu w zasadzie dwa, a może z tego będzie więcej, będzie film, będzie cykl Moje Miasto, czyli może 4, może 5 podcastów myślę, że iść żywią, Zobaczymy, co będzie. Jak, Cieka... się uda, jak się uda zrobić podcast z kimś ciekawym, co się może stać każdego dnia, no to no, będzie taki podcast, a jak yy, nie będzie nic ciekawego, to na pewno się coś znajdzie I myślę, że na oko się dzieje w sumie tak dużo rzeczy, że zawsze z czegoś można zrobić podcast, No, ale najważniejsze jest to, żeby nie mi się podobało, ale słuchaczom. No tak, słuchaj, no, słuchaczom, nie słucham, ale kwestia jest taka, że Ty robisz te podcasty i czy, czy dalej sprawia Ci to przyjemność? Co Ci motywuje do tego, żeby robić dalej dalsze podcasty? Motywacją, mój drogi kolega, sympatyczny, niezwykle przemiły jest różnie, bo czasami na początku roku miałem i w ogóle nie miałem motywaś, motywacji. W zasadzie nie miałem motywa, motywacji konkretnej do mniej więcej podcastu. To było na końcu... Nie na końcu, w połowie kwietnia, a w połowie marca, jak był podcast patrykowy. A trochę mi się nie chciało robić, ale potem przeprowadziłem kilka właśnie rozmów a propos tego podcastu patrykowego z ludźmi, którzy właśnie brali udział w paradzie. Ten starszy człowiek, ten yy, hinduska ekipa. No, takie właśnie drobne rozmowy chwalernie motywują mi i to jest to, ale jeszcze mnie motywuje. Ostatnio przeprowadziłem kilka rozmów, w zasadzie to ze mną przeprowadzono a propos mojego podcastu, który staje się może nie coraz bardziej popularny, ale coraz bardziej rozpoznawalny i dwie firmy irlandzkie w zasadzie portale zaoferowały mi współpracę, mówiąc szczerze, byłem zaskoczony, bo myślałem, że będzie coś typu robienie dla nich podcastów i wideokastów, a oni chcą bardziej promować moją skromną osobę, co mnie zdziwiło. Dlaczego wybrali podcast polskojęzyczny w takim razie? powiedzieć na to pytanie, no bo skoro te portale są irlandzkie, wiadomo, że Polaków jest coraz więcej. No właśnie, dlatego jest Polaków coraz więcej, dlatego wybrali podcast e, polskojęzyczny. Podcast Ale w jaki mój? sposób zamierzają w takim razie to promować? Jeśli, czy to będzie po prostu jakaś polska część tej strony, czy... no bo co, no, po angielsku, że polski? Wiesz co, nie, ja powiem Ci tak, jakby wyglądała ta rozmowa, że oni po prostu zaoferowali mi współpracę, że chcieli zrobić na swoim portalu specjalną taką moją stronę o mnie i o podcaście. Okay. i nic nie było o tym, że oni chcą jakby przemycać w tym swoją treść jakby spodobała im się idea moja, że jestem taki sobie malutki człowiek mnie, mnie, mnie bardziej interesowała sprawa wiesz, e, stykta marketingowa Jeśli to ma być materiał e, czy oni w języku angielskim chcą spróbować mm. polski materiał, bo to jest twój podcast, jest tylko w języku polskim a to jest portal, który jest w zasadzie czterojęzykowy bo jest rosyjsko, chińsko, polsko angielskojęzyczny ale mają po polsku treść tak, tak? mają po polsku Aha, po prostu okay. zakładkę mają cztery strony jakby nie? Chińską, polską, angielską, angielską, tak, irlandzką i chińską. Językowy. Tak, no i na mojej. Na, na, na wszystkich stronach jest mniej więcej to samo, tylko w różnych językach. No i chcą, wiesz, nie wiedzą co to podcast, a spróbujemy może ten. Jakiś egzotyczny człowiek nie z daleka, może ten. Może coś powie, więc byłem zaskoczony, że oni chcą wiesz, publikować mnie, a nie chcą na przykład powiedzieć, a zróbmy może podcast. Y nie będę tu mówił firmy, z którą tam coś miałem, jakieś rozmowy ale, nie, Znaczy ja im zaoferowałem, że ja zrobię... No to powiem, Microsoft No dobra, powiedziałeś, niech będzie Najlepsza firma software'owa na świecie Dobrze. Podobno ten... Bill ma, Właśnie wzięła się nazwa od interesu Billa, nie? że jest taki Micro On w ogóle jest Micro Taki? No taki... I Kleine ale potem im zaoferowałem, że może ja dla nich będę robił podcasty Casty, i oni się w sumie zgodzili, żeby w sumie powiedzieli, wow, fajnie, przecież to też jest możliwość współpracy, nie? W tą stronę. Nie? Bo właśnie mnie to zdeprymowało, że, że oni chcieli, wiesz, moją stronę.. I moje podcasty wrzucać. Nie? A, czyli wykorzystywać twoją treść do, do, do po prostu... Do promocji, żeby Że niby ich stronę, dokładnie. No może coś w tym stylu. No ja, ja nie uważam, że to jest... Czego, to jest... czego, czego, w, współpracy, czego w współpracy chciałbyś spróbować i czego, co by cię motywowało? Jakby... Jesteś, powiedzmy... M... Kreatywny. To raz. Ale, Miłość, szukasz, ale szukasz, szukasz, powiedzmy, jakichś nowych sposobów na wyrażanie, wyrażanie pewnych rzeczy. E, proszę nie wpić aparatu. E, druga sprawa jest taka, powiedz mi po prostu, czego byś szukał? Jaka współpraca Cię interesuje? Jakie projekty by mogły Cię zainteresować? Jeśli miałbyś to określić, albo w kilku zdaniach, czego szukasz? W tym, żeby, nie wiem, co, co by Cię spełniało, co by Cię sprawiało radość, e, co jest dla Ciebie wyzwaniem, albo czego chciałbyś spróbować? <grytanie> Krasia się śmieje, a przyszło na... A mi przeszło na, na, na myśl coś bardzo zbereźnego, ale nie będę o tym mówił. Nie, nie, nie, nie. No mówił. Nie, nie, nie. nie, nie. No co, co, co mogło przyjść z do głowy? No co? Nie. Jedzenie frytki, frytek nie. Z, z, z majonezem. Z majonezem? Albo nie, nie, nie, nie. Nie, a propos. A propos. nie wiem jakby to powiedzieć. Czy podobałoby mi się coś takiego, żeby wyjść z garażu bardziej i robić coś bardziej dla ludzi? Żeby, to znaczy? żeby może nawet w tej postaci, co robię, by było ok, ale na przykład może, żeby więcej ludzi wiedziało, żeby, to, żeby, żeby, żeby ten serwis się jakoś nie był tylko podcastem, ale żeby był jakiś taki serwis, um, jakby to powiedzieć mądrze, żeby ludzie się trochę od tego może nie uzależnili, ale żeby wiedzieli, że coś takiego jest. I bardziej, no nie chodzi mi o to, żebym był bardziej sławny, ale żeby sam podcast, idea podcastingu była sławniejsza żeby ludzie po prostu e, poprzez moje gadanie i filmowanie i robienie tych filmików, żeby bardziej bardziej e, zaczęli po, słuchać i robić takie a, po, rzeczy. Powiedz mi, czy na przykład rozwiązaniem jest, z tego czasu rozmawiamy o takim pomyśle jak zrobienie po prostu takiej małej platformy, ale na zasadzie kilka z podcastów współpracujących, że tak powiem z jed, dostępnych z jednej strony jak połączonych powiedzmy, nie wiem, w jakiś sposób zupełnie dowolny, bo każde podcast, bo oczywiście podcasty są różne. E, czy coś takiego by Cię interesowało? O czymś takim mówisz, że po prostu miejsce, gdzie ludzie wchodzą, nie jest to katalog podcastu, ale też. Miejsce, znaczy, takie. Tak, bo no, katalog podcastu, no w sumie, no, wiadomo, to jest taka rzecz trochę martwa, bo nie ma czegoś takiego jak po prostu dyskusji na ten temat, na, na różne podcasty nie podniesie do siebie i tak dalej. Wspólnie, żeby coś. Się... Tylko, tylko tak, żeby były różne, nie wiem, podcasty, ale w jakiś sposób też połączone. Tak jak, tak jak teraz masz, że powiedzmy trzy podcasty się spotykają i jakieś tam... I my, razem i tak dalej. my ten są temat no. mamy teraz w, jak, w, jakiś, w jakiś sposób są, są one powiązane, ale oczywiście każdy robi inne podcasty, prawda? No dobrze, bo, tego, mówimy, bo mówimy o czterech w zasadzie pięciu podcastach. <śmiech> Gocha, Ty, czyli Samosia, Hoklander, Mój nie tylko. Borys ze swoim podcastem albo za ciszę, albo może coś jeszcze innego Borysa się rodzi i Łukasz, w zasadzie szósty, jeszcze jest przecież Martin, to w zasadzie taki sześcio, sześciopak można by połączyć. Znaczy, no połączyć. pięciopak, ja no. przez ostatnie pół roku byłam To znaczy, warty. że ostatni nikt nie doszedł do podcastu? Nie, nie. Dochodziły. nie. No, ale dochodziły. Doszedł i, i, i doszedł i, i, i skończył. Się. Nie, proszę. Ale to w zasadzie do, wiesz, nie, mi się teoria trzech, ten... teoria, teoria pięciu odcinków, nie? No. To trzeba mieć, aby Dla to podcasterem. Dla cieka cieka mnie cieka Ciekawe, jakim cudem po prostu się, e, że tak powiem, stałem tutaj w żyli oceniających podcasterów, tak jak sam jestem. <laughs> Bardziej słuchaczem. nie robi podcastów, a tak. Ale zrobił kiska. Ale dobry. dobry. Nie, Słucham, odpowiadając tak, na to twoje pytanie wcześniejsze, co, co mówiłeś, to... Y, co bym chciał zrobić, czyli ja myślę, że cokolwiek bym robił, ja jestem, nie powiem, że społecznikiem, ale cokolwiek bym chciał zrobić, to chciałbym zrobić w ojczyzny, czyli ojczyzny podcastowej. robisz po polsku. No tak, no, mówię po polsku, mogę robić po angielsku, mój język nie jest naj, naj, na, najlepszy, ale mógłbym, kiedyś no właśnie, zrobiliśmy podcast po angielsku. Po ale ja, znaczy, dlaczego po polsku? Bo jestem Polakiem, bo mówię po polsku, bo w tym najłatwiej mi się e, produkować, bo ale... Ale możesz, rozmawialiśmy Gosia, że może to być podcast po, po, po polsku i możesz zrobić ten sam podcast skierowany do Niemców po niemiecku o Polsce, nie? A, czyli odwrotnie, bo ja mówię właściwie o Niemcach, o polsku, no. Polakach, znaleźć znać jakiegoś Niemca, jakąś no. koleżankę i tak dalej, Ci przysiłkę, która mogłaby na temat Niemiec, też jej oczami i no. twoimi oczami, jak widzicie na przykład. To już mogłoby być ciekawe. Okay. No. Takie były plany, ja próbowałem go się namawiać tylko ten. Mąż ją rzucił trzy razy i, i ten. W tym, w tym czasie, no i po prostu i, i miała ten. I ognisko, ognisko po prostu rodzinne jej się rozpadło całkowicie, samochód rozbity, ale to wszystko przez Mariana. I, i, no i dlatego nie nagrywała przez jakiś czas, no ale dobrze, bądźmy poważni. Um, Zawsze jesteśmy tak. poważni. Nie, ja myślę, że cokolwiek robię, to no, mówię, robię to z potrzeby może nie serca, ale lubię to robić. Do niczego mnie nikt nie zmusza. Ale myślę, że że nie jesteśmy po prostu jakoś związani a uzależnieni od siebie, rozumiesz? Na przykład mówię, ja muszę jechać do Amsterdamu, bo ja muszę coś nagrać, bo ja muszę.. Nie. Jesteśmy? nie. Um, to jest wszystko dobrowolnie, proszę Państwa. Nikt mnie nie zmusił, żebym tu się tych dwóch panów gubków. i głupków w Amsterdamie. To jest wszystko takie wolne i to się robi od serca właśnie. Od serca. Dziewczyny mi mówiły często, że nie mam serca, jak już rzucałem. No na pewno. Okay. Nie, nie wiem, trudno ocenić, czy ma, czy nie. nie. Ale okej, okay, mówicie, y, ale to, to było tak trochę ogólnie, mnie bardziej interesowało, jakie konkretne rzeczy by interesowało w robienie podcastu? Znaczy nie Jakie konkretne chcia... rozwiązania? Znaczy nie chcesz dodać pomysłów czy coś takiego? Nie, nie chcę ale... być jakiś szablonowy. Podoba mi się to, co robię, że nikt nie wie dokładnie, nawet nikt nie wie bardzo dokładnie, jaki następny będzie podcast. Włącznie z Tobą. Nie, nie. Ja mam, się wydaje, że ten, że nie wiem, jak będzie wyglądał, ale mniej więcej wiem, wiem, o czym będzie. Ale mam wrażenie, że to, co robię, to mi pasuje. Mniej więcej taki trochę rozgardziasz ale chciałbym może bardziej mieć więcej czasu, żeby trochę się pobawić kamerą i, i, i nawet zrobić takie podcasty yy, znaczy wideokasty yy, zupełnie o czymś innym troszeczkę o, o ludziach w Finlandii i o, może o muzyce o kulturze, coś takiego, ale to, trochę brakuje czasu, największym problemem jest brak czasu w tym wszystkim, niestety ale, czy, czy po prostu... Więc... ale nie chciałbym przepraszam, nie chciałbym opowiadać polskich historii <grym> na przykład, że jak przyjechał z, z Katowic jakiś blondyn i jest teraz architektem w Dublinie i że mu się udało. Nie chciałbym o czymś takim, nie chciałbym o Polakach robić ogólnie rzecz biorąc i staram się nie robić tego o Polakach w Irlandii. Jeśli robię o Polakach, to robię o Polakach poza Irlandią, gdzieś na świecie, ale nie, w Irlandii nie. W Amsterdamie. W Hadze. W Sydorfie. ja. Yeah. Metropol. Okej, okay, ale, yy, czyli w sumie dla, dla, dla Polaków, yy, znaczy polskojęzyczny podkaz dla Polaków, ale nie do końca o Polakach. Znaczy zależy od taki z no no, się dokładnie, wysokie. No dokładnie, dokładnie. Do mhm. Potem kolejna rzecz, powiedz mi. Jeszcze jedno, jeszcze przepraszam że, Kiedyś miałem taką propozycję z radnia jednego w Dabinie e, współpracy i oni bardziej się skupiali na tym, jeśli mielibyśmy współpracować, żebym miał taki mały serwisik typu typu, e, gdzie jest jakaś imprezka w Dublinie, gdzie jest, e, gdzie, jest, e, gdzie się coś dzieje, żeby być takim e, trochę informatorem, ale powiedziałem, że to nie ma sensu, bo ja nie wiem kiedy ludzie mnie słuchają nie słuchają mnie tylko w Dublinie, tylko słuchają mnie na całym świecie, to prawda w Polsce i w Irlandii i w, i w Anglii mam mniej więcej 50% wszystkich słuchaczy ale to, czy ktoś mnie słucha w tramwaju o 19 czy o 20, ja nie mogę powiedzieć, że jest jakiś koncert, mogę powiedzieć, że byłem na koncercie i że był fajny, nie? To nikogo nie, no, no, teraz na przykład, no, ja na przykład wybieram się na koncert Duran Duran i, i, i, i Pitera Gabriela, które są, w czerwce, które są w czerwcu, ale w momencie, kiedy to nagrywamy, nie wiem, czy to... No, i w Amsterdamie też jest Peter Gabrieli i w momencie, kiedy to nagrywam, nie wiem, czy to pójdzie pod koniec maja, czy pod koniec czerwca, więc, więc chcę mówić, co się dzieje takiego w miarę bieżącego to na przykład jak, jak wybory wybory w Finlandii, które mniej więcej wiadomo kiedy są i trwają przez mniej więcej przez miesiąc cała kampania ale nie chcę mówić, że jutro na przykład o 16 jest koncert Kazika nie? Bo, bo to różnie to będzie. no tak zresztą no, podcast ma ten jednak e, czas, znaczy u Ciebie jest trochę inna sytuacja, bo ludzie wiedzą, że to jest tektorek, prawda? Mhm. Tak, wtedy można zaplanować pewne rzeczy więc e, u Ciebie mogłoby to mieć sens, a jeśli, jeśli mówiłbyś o wydarzeniu, które jest, prostu, ma miejsce w piątek, sobotę, niedziałek, w weekend nadchodzący. Ja niestety, ja mam niestety taką wadę, że przerywam temu, kto zadaje pytania, hmm. ale powiem ostatni raz przerwę. Niestety nie wiem dokładnie, kto mnie skąd słucha. Ja wiem, kto chodzi na moją stronę, ale nie wiem, czy mnie większość ludzi słucha np. z Dublina, czy z Irlandii, czy z jakiegoś innego miasta Cork. I to jest właśnie problem, że mam wrażenie, że to, że to nie przejdzie. Mówienie ludziom, że tu się dzieje to i to. Za dwa dni kupujcie bilety, bo warto, nie? Po prostu jestem międzynarodowy. Jedyną rzeczą, która mnie wiąże z Irlandią, to jest to, że tam mieszkam, nie? pracuję i dobrze mi jest. Dobrze ci jest? No, dobrze mi jest. Okay. nie jest to takie najważniejsze, prawda? Jeśli chodzi o informowanie powiedzmy o wydarzeniach. Chciałbym uciec właśnie od informacyjności, generalnie mówić, co się dzieje, co jest ciekawego, ale nie mówić, jak już wspomniałem, że jest koncert z dzisiaj, za dwa dni bilety albo coś fajnego. Jakie jak na przykład myślisz, co już tutaj? Jak na, bo, mówisz cały czas, właśnie, że nie znam słuchaczy i tak dalej. Jak, jak myślisz, w jaki sposób ewentualnie mógłbyś się dowiedzieć czegoś więcej o eee, Nie wiem, czy, czy próbowałeś jakiś ankiet, tego typu rzeczy, żeby nie wiem, prosić ludzi, żeby się pisywali, przypominać im o tym, żeby wchodzili na tą stronę, wydawali jakieś komentarze, napisali coś o sobie? Czy może po prostu zrobić jakiś taki kwestionariusz i jakiś, kim jesteś? Takie jakieś 5-7 pytań, skąd jesteś, nie wiem, czy w zasadzie trochę ogólnych, ale dających mu pewien obraz, nie czy jesteś, nie wiem, kobietą, mężczyzną. Czy słuchasz podcastów regularnie czy nieregularnie, czy jesteś z Europy, no, czy, czy jesteś z Polski, czy spoza Polski. Nie wiem, tego typu rzeczy. A o czymś takim? Czy... Od ponad miesiąca na mojej stronie jest ankieta. To prawda, pytania są czasami głupawe, ale taka jest, taka jest idea tego wszystkiego. I ludzie na przykład pierwsza ankieta była o co jak orły powinny ćwierkać. No i ludzie mi napisali, że wolą, tych, tych głosów było chyba około 20 iluś. No i, i niestety, zobacz, na przykład podcast ściąga średnio 500 osób, a głosów w ankiecie jest 20, nie? czyli 5%. Czyli, nie wiem, czyli, czyli poznać słuchaczy to jest, wiesz, bardzo fajna rzecz, ale tak. słuchacze chyba nie chcą poznać mnie albo, albo się wychylić i powiedzieć, jestem Zdzisław z Wąchocka. Znaczy, być może też I... jest kilka słuchaczy, że... Miały, mieli problemy ze stroną czy coś takiego i też się zryjtowali po prostu do, do wersji strony. No Żeby może, z tymi no. Z no, problem, Komentarze prawda? niestety czasami się ładują za drugim razem, ale nie, nie mam na to wpływu, wpływu niestety. Znaczy bardzo, bardzo, bardzo bym chciał potencjać słuchaczy. Mam mniej więcej grono około 15 słuchaczy, których znam e-mailowo e i też się w miarę często tam zgłaszają w komentarzach tutaj Czerwek, e, Tomafek, e, to przecież jeszcze, jeszcze, żeby po prostu nie chcę nikogo skrzywdzić, nie wymieniając, ale to są po prostu tacy naj... naj... Ale też parę dziewczyn jest. Nie? Jest też parę dziewczyn, jest Łucja, e, jest... jest jeszcze, jeszcze, jeszcze są dwie dziewczyny. Ale właśnie e, no dziewczyny nie piszą. I ten, nie chcę nikogo skrzywdzić, nie wymieniając, ale jest grono 15 słuchaczy, którzy w miarę jesteśmy, w miarę jesteśmy na bieżąco e-mailowo, czasami piszą, że mi się nie podobało albo, że że, że, że mi się podobało, że powiedziałem mojej mamie i mama była zadowolona. No ale mówię, największy problem, oprócz tego, że mało ludzi słucha podcasty, to yy, drugim problemem jest to, że mało ludzi odpowiada, nie? Na... na no, czy tobie. Jak no. robimy na przykład razem z Gochą fajny podcast, to wszyscy piszą e-maile do Gochy, nie do mnie na przykład. Moim zdaniem jest cały czas ten wysoki próg tego, że mm, czy podcast jest, jest dziwny. Bo w dużej mierze ja sam wiem, że jak mm, właśnie testowałem różne rozwiązania, Głupi to, że podejrzewam, że na przykład u Filipa, jakby Filip, który z stronę strony na przykład dodał funkcję playera i dodał też funkcję starych odcinków, bo niego stare odcinki właśnie, st co po niektóre stare odcinki, ja na szczęście mam zachowane, mam też płytę DVD z odcinkami. Ale ja, ja mam, archi mam archiwum na dole. Można, można znaleźć stare odcinki w archiwum. Tak, na samym dole. Tak, jak klikniesz na przykład w archiwum w miesiąc, to potem się pojawiają. ja się sugerowałem tylko RSS site, Myślisz, więc... że dużo ludzi ze strony słucha poprzez stronę? Nie, przez tak. mało. Teraz wszyscy... Słuchaj, no? popatrz... Okej, okay. to powiedzcie mi, ile ludzi ogląda DVD, a ile osób ogląda YouTube. I teraz mi wytłumaczcie, no. które jest prostsze do, do, do oglądania. DVD albo YouTube? No. Oto ja może zrobię przekierowanie na stronie, na przykład na stronę <śmiech> Polskiego Radia, bo tam ze strony można słuchać. No, sami, no, zrobię taką nalepkę, posłuchaj i, i Albo dodaj po prostu, że, że po prostu... Nie a ja nie wiem, prostu, nie, nie, nie umiem. To znaczy, nie masz rację, moje rodzice słuchają ze na pewno no. znam, bo bo on bo mojej stronie można nie... słuchać, nie? Tylko trzeba tam nacisnąć dwa razy, nie? A okay, ludzie nie, słuchają, nie lubią naciskać. No, nie, nie każda przeglądarka ten, jakby na przykład player. są no. no, takie małe rozwiązanie, małe triki, Ale kto mogą siedzi pomóc. godzinę przy komputerze i Są tacy ludzie, znaczy, włączają na przykład, nie robią coś innego, Do nie o to chodzi, że, wiesz, że muszą cały czas siedzieć nie? Moi rodzice. Są tacy ludzie, że jak włączą no, komputer, to nie odejdą, dopóki nikogo nie wyłączą, prawda? wyłączam, idę spać. Dobrze, to będziemy może kończyć tą naszą rozmowę i zakończymy może, nie wiem co jeszcze masz zapytania, ale może zakończymy yy, siedmioma zasadami prawdziwego podcastera, mamy gdzieś zanotowane. No to już teraz mówiliście, ale okej, okay. powiedzmy. Regularność? czy to omawiać? Nie. Gosia, przeczytaj. Nie, dlaczego ja? Bo no bo ty pamiętam w twoich podcaście to powiedziałaś. Ale ja nie umiem twojego poznać regular, regularność. Hmm. Autentyczność. Bo, bo to jest sobie żaden problem, prawda? Jeżeli a, i też od A Fajnie, fajnie było po prostu to A nagrał i nam znaczy, zawsze wtedy można iść tak, jak Albo... Martin próbował w stronę radia. Albo... Że na przykład do tak tak czasu, oczywiście. wiesz, raz na dwa tygodnie jest spotkanie ze słuchaczami, nie wiem, na Skype czy jakichś robimy programie. Okej, ale Martin jest w Polsce, prawda? Tak, ale nie, chodzi przez Skype'a, nie? Żeby Koniec taśmę. Koniec czego? Taśmę. taśmę czy, czy baterię? Czy ja muszę znaleźć no kolejną taśmę. No to gramy tu kiedy idziemy. Idę w toalecie. Co? Ja też. Jak ty też jesz w Telefon masz czynnie, żeby was to nie Cały czas. To tą Czy Trzeba coś płacić w toalecie? Metrów, ja tak. muszę talety, bo dzisiaj inaczej... No ja też się muszę przejść. Bo inaczej pięć centów? No. Pilnuj moje świnki. Dobra. Możemy wyłączyć nagrywanie. No, trzeba. Nie, nie będę się odbiła.